To są informacje Polskiego Radia 24. Walki na Bliskim Wschodzie przerwane. Wiemy, co z maksymalnymi cenami pani w decyzji ogłosił premier. Nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w Sejmie. Jutro ślubowanie pozostałych nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 26 stopni w cieniu, niestety nie u nas. W informacjach zajrzymy na wyjątkowo ciepłe wyspy brytyjskie. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Maksymalne ceny paliw na razie zostają. Wolimy dmuchać na zimne, mówi premier Donald Tusk w reakcji na rozejm w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Możemy powiedzieć wiele, ale nie to, że sytuacja jest ustabilizowana na trwałe, podkreśla szef rządu. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. I będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Według premiera spadki cen paliw w związku z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie powinny być zauważalne od piątku. Przypomnijmy, Iran zapowiedział odblokowanie cieśniny Ormu. Jutro maksymalne ceny na stacjach nieznacznie wzrosną. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą 6,27 a za 98 6,88. Olej napędowy będzie kosztować się nie więcej niż 7 zł i 83 grosze za litr. To słuszne rozwiązanie słyszymy od eksperta. Chodzi o rządowy plan B w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Czworo nowych sędziów ślubowanie złoży w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. To rozwiązanie zastępcze, ale umocowane w Konstytucji, mówi nam konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Biorąc pod uwagę, że kompetencje prezydenta wynikają z ustawy, a nie z Konstytucji, Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzialny Sejm, a prezydent tutaj nie ma kompetencji, no to wydaje się takie działanie będzie słuszne. Od niemal miesiąca prezydent blokuje zaprzysiężenie czworga sędziów Trybunału. W jego skład w połowie marca Sejm wybrał sześć nowych osób. Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwóch z nich. Według prezydenta proces wyboru sędziów był wadliwy, bo skład TK należy uzupełniać pojedynczo. W tym przypadku Sejm od razu przegłosował sześć kandydatur. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. Teraz u nas rządowa odpowiedź na pismo prezydenta w sprawie Mercosuru. Przypomnijmy, w liście do premiera Karol Nawrocki wzywa rząd do zaskarżenia unijnej umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. To hipokryzja, słyszymy od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Pan prezydent znowu wzywa wszystkich, a pamiętam jego słowa na drużynkach jasnogórskich, kiedy powiedział, pojadę do Włoch, porozmawiam z premierem Meloni i zablokuję tę umowę. To była też jedna z deklaracji Wyborczych pana prezydenta, że zablokuje umowę z krajami Mercosur. Tego się nie udało zrobić, no bo nie było tej woli ze strony krajów członkowskich, żeby zbudować mniejszość blokująco. Polska głosowała przeciwko zawarciu unijnej umowy z Mercosurem. Przepisy wejdą w życie w maju. Wcześniej grupa Europosów zaskarżyła je do trybunału w Luksemburgu. Trzeci podejrzany w rękach polskich służb. To ciąg dalszy sprawy sprzed ponad dwóch tygodni. Chodzi o pożar hali w czeskich Pardubicach. Zatrzymany to 23-letni Polak. Wcześniej agenci, agenci ABW zatrzymali dwie inne osoby, także polskich obywateli. Ich udział określany jest jako pomocnictwo. Zebrany materiał przez funkcjonariuszy ABW pozwolił prokuraturze na postawienie zarzutów. Zajmuje się tym wydział zamiejscowy, Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Hala, która płonęła w Pardubicach należy do przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego. Tłumy w parkach, na plażach i w kawie, kawia, kawiarnianych ogródkach. Na koniec rozgrzana do czerwoności Wielka Brytania. W Londynie i okolicach będzie cieplej niż na Ibizie. Termometry pokażą nawet 26 stopni. W nadmorskich kurortach już brakuje miejsc na parkingach, a w miastach wolnych ławek. Brytyjczycy korzystają z pięknej letniej pogody. Wielu londyńczyków wypoczywa nad Tamizą. Jak mówią, taka pogoda w Wielkiej Brytanii to jak los wygrany na loterii. Mamy szczęście. Nie trzeba lecieć do Grecji po słoneczną pogodę. Widać, że każdy chce dziś wykorzystać promienie słoneczne. Takie dni nie zdarzają się często. Na ogół to dwa dni i koniec. Mówili polskiemu radiu londyńczycy. Brytyjczycy letnią aurę zawdzięczają wyżowi z południa Europy. We wszystkich regionach Zjednoczonego Królestwa temperatury są dzisiaj nawet o 10 stopni wyższe niż średnia dla tej pory roku. Meteorolodzy zapowiadają jednak, że już w weekend na wyspy wróci prawdziwa angielska pogoda. Będzie deszczowo, wietrznie, a termometry pokażą nie więcej niż 10 stopni ciepła. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. A my wciąż czekamy na ciepłą i słoneczną wiosnę. To były informacje Polskiego Radia 24. Na razie na niebie przeważają chmury, a z nich czasami pada przelotny deszcz. Sucho dziś tylko na zachodzie kraju i tam najcieplej do 11 stopni. W centrum maksymalnie 9, na wybrzeżu tylko 6. W całym kraju dokucza nieprzyjemny, porywisty wiatr. Klimat ale jest pozytywna strona tego porywistego wiatru. To jakość powietrza. Ta jest wszędzie dobra lub bardzo dobra. Większość energii, 56%, pochodzi z paliw kopalnych. Udział energii odnawialnej w sieci krajowej to 44%. Najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat.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 Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 9 minut po godzinie 13. Witam się ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Stan Dnia Dzisiejsze wczesno-popołudniowe spotkanie z państwem zaczynamy od spraw krajowych, bo jutro w Sejmie ma odbyć się uroczystość, podczas której czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie. Chodzi o osoby wybrane przez Sejm 13 marca. Przypomnijmy, od dwojga z nich, Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej, prezydent odebrał ślubowanie. Od Krystyana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy oraz Anny Korwin-Piotrowskiej nie. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Czy i dlaczego ta uroczystość jutrzejsza może zakończyć spór z zaprzysiężeniem nowych sędziów? No, czy zakończę to się okaże. Oczywiście parlamentarzyści koalicji rządowej liczą na to, że tak się stanie. Prezydent miał bardzo dużo czasu, aby odebrać ślubowanie o te sędziów wybranych przez Sejm, mówią i podkreślają, że te osoby, te osoby, a więc czworo sędziów, którzy do tej pory nie zostali zaproszeni na uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, to osoby już dawno powinny pracować w Trybunale i orzekać, mówią rządzący. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że tak się nie dzieje z powodu postawy prezydenta Karola Nawrockiego. To, że pan prezydent nie przyjął od nich ślubowania, nie mogli złożyć tego ślubowania w obecności pana prezydenta, to jest tylko odpowiedzialność prezydenta, że w taki sposób działa omijając prawo. Ja chciałabym, żeby ci sędziowie jak najszybciej złożyli ślubowanie i żeby mogli zabrać się do pracy. No i właśnie dlatego w Sejmie ma odbyć się taka uroczystość, na której ci sędziowie złożą ślubowanie. Pytanie tylko, czy może dojść do tego bez udziału prezydenta. Ustawa mówi jasno, to ślubowanie odbywa się wobec prezydenta. No i dlatego, jak wyjaśnia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, powołując się tutaj na, na ekspertyzy prawne, obecność Karola Nawrockiego na tej uroczystości nie jest wymagana. No jak widzimy, te interpretacje prawne wskazują na to, że taka droga jest możliwa i przede wszystkim ci sędziowie zostali już wybrani i mają prawo złożyć ślubowanie i mają obowiązek podjąć pracę w Trybunale. Trybunał Konstytucyjny wymaga szybkiego odświeżenia w znaczeniu jakości pracy i przyspieszenia prac, bo jest w tej chwili najgorzej pracującym Trybunałem od wielu, wielu lat. Opozycja odpowiada jednak, że ten trybunał nie pracuje, ale tylko i wyłącznie z winy rządzących, którzy przez wiele miesięcy bojkotowali ten trybunał, no i nie respektowali jego orzeczeń. I z powodu tego bojkotu, gdy kończyła się kadencja jego sędziów, nie powoływali nowych. Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka zorganizowanie uroczystości w Sejmie, podczas której sędziowie złożą ślubowanie bez obecności prezydenta, tylko pogłębi chaos w trybunale. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli rzeczywiście ci sędziowie złożą przysięgę przed marszałkiem Sejmu, to oznacza, że nigdy nie będą sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Za kadencji pana prezydenta zostały opróżnione dwa miejsca, dwa wakaty. Był zobowiązany konstytucyjnie wypełnić. Co więcej, wypełnieniem tych dwóch wakatów zapewnił pełny skład Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał może rozstrzygać wszystkie sprawy. Bo Pełne składy Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą to 11 osób. Oczywiście sam Trybunał liczy 15 sędziów, no ale pewien, pełen skład wymagany przy orzekaniu w tych najważniejszych sprawach to 11 osób. Zdaniem posła PiS czworo sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość, podczas której prezydent odebrałby od nich ślubowanie, powinno kierować swoje żale do Sejmu, że ten nie wybrał ich w terminie przewidzianym w regulaminie. Sejmu. PiS mówi, że ono swoich kandydatów zgłaszało w poszczególnych procedurach, ale byli oni odrzucani. Natomiast posłowie koalicji rządowej uważają, że posłowie parlamentarzyści, bo dziś więcej uwagi dziennikarskiej jest skup... uwaga dziennikarska w większym stopniu skupia się na Senacie, więc parlamentarzyści mówią, że no przede wszystkim to z winy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci sędziowie nie mogą orzekać, bo to Prawo i Sprawiedliwość głównie namawia Pana Prezydenta do tego, aby nie odbierał ślubowania od sędziów, a wszystko po to, aby w Trybunale Konstytucyjnym dalej panował chaos. A może też zdarzyć się tak, że może do tego ślubowania dojdzie w obecności Prezydenta, bo jak słyszymy Pan Prezydent został zaproszony na jutrzejszą uroczystość w Sejmie. Czy Karol Nawrocki się na niej stawi? O tym przekonamy się jutro. Ta uroczystość ma odbyć się o godzinie 12.00 30. Michał Fabisiak na pewno będzie ją dla Państwa relacjonował. Michale, za tę dzisiejszą relację bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Gość Polskiego Radia 24. Ze mną w studiu pan Piotr Szumlewicz, publicysta, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten pomysł, to rozwiązanie, o którym opowiadał Michał Fabisiak z Sejmu przyniesie Trybunałowi Konstytucyjnemu pana zdanie więcej szkody czy pożytku? Znaczy jest mi bardzo smutno, że tak to wygląda, że Trybunał Konstytucyjny właściwie nie jest szanowany przez nikogo jako związkowiec, obywatel, człowiek, który też się interesuje prawem, szczególnie prawem pracy. Chciałbym, żeby w Polsce Trybunał Konstytucyjny istniał i sprawdzał, czy ustawy są zgodne z Konstytucją. Czy ja to jest wina? No przede wszystkim to jest wina jednak Prawa i Sprawiedliwości, które zarządów, no właśnie swoich rządów, no mówiąc kolokwialnie, rozwalił Trybunał Konstytucyjny, stąd wszystkie te problemy. Natomiast przyznam, że trochę nie rozumiem działań Pana Prezydenta w obecnej sytuacji, dlatego że no pojawiły się wakaty, które trzeba było wypełnić. Tutaj nikt nie ma wątpliwości. Tryb wybierania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zapisany w Konstytucji. Sędziów Trybunału wybiera Sejm. Sejm wybrał tych sędziów Trybunału i teraz Pan Prezydent mówi, że e, za jego kadencji tylko dwóm się skończyła kadencja, a wcześniej za pana prezydenta Andrzeja Dudy się skończyła. No to jeżeli tak mamy rozumować, to już nigdy te wakaty nie byłyby wypełnione. To jest bardzo dziwne rozumowanie pana prezydenta. Jeżeli on też uważa, że jakaś jest zła metoda wyboru sędziów, to dlaczego dwóch przyjął, a czterech nie chce przyjąć. No i na jakiej podstawie wybrał tych, I warto tych też, tak I warto też pamiętać, bardzo ważna sprawa, m, też dla osób, które dobrze przepisów prawa nie znają, że Konstytucja akurat nie mówi nic o tym, że pan prezydent musi w jakikolwiek sposób przyjmować sędziów, że jakieś ślubowanie w jego obecności to jest w ustawie w Konstytucji, tego nie ma. Konstytucja jasno mówi, Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Konstytucji nie ma żadnej roli dla prezydenta, jeżeli chodzi o zwykłych członków Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym Konstytucja jasno pokazuje, wysyła sygnał rządzącym i prezydentowi, i Sejmowi, i Senatowi, że to Sejm wybiera sędziów trybunału i ci sędziowie zostali wybrani. W związku z powyższym, to, że pan prezydent i również posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że jeżeli pan prezydent nie przyklepie, bo tak naprawdę to w obecności pana prezydenta to kolokwialnie mówiąc, jest przyklepywanie. No to nie jest ważne, więc wydaje mi się, że sam wybór, literalnie jak czytamy Konstytucję, sędziów Trybunału przez Sejm zamyka sprawę i ci sędziowie są wybrani. Więc jak mówię, bardzo źle się stało, że Prawo i Sprawiedliwość już na początku swoich rządów w 2015, jak pamiętam chyba pod koniec 2015 roku, zaczął majstrować przy Trybunale Konstytucyjnym. Skończyło się tak, że dzisiaj już nikt nie ma szacunku dla Trybunału Konstytucyjnego, że jego wyroki są kwestionowane, że dobór tych sędziów był. So mówiąc kolokwialnie, delikatnie, średni zarządów PiSu Dzisiaj też jest to kwestionowane. A skutek, no skutek jest taki, że my jako obywatele wszyscy za to płacimy bardzo wysoką cenę, dlatego że wchodzą ustawy, które nie mają żadnej kontroli tutaj Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętam jeszcze czasy, e, kiedy jednak te ustawy były kontrolowane i kiedy wszyscy szanowali orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nieraz tu w polskim radiu nawet dyskutowaliśmy o ustawach, które mogłyby budzić wątpliwości konstytucyjne, no i nikt tego nie sprawdza. Tak, no jakość stanowionego prawa również. Często pozostawia Spadła wiele do życzenia, w związku z tym, że ta rola Trybunału Konstytucyjnego jest taka, a nie inna. Panie redaktorze, ale wracając do tej sytuacji, z którą będziemy mieli do czynienia jutro, jak wszystko na to wskazuje. Czworo wybranych sędziów Trybunału złoży przysięgę w Sejmie, też jak wiele na to wskazuje, bez udziału w tej uroczystości prezydenta Karola Nawrockiego i co dalej? Znaczy boję się, że dalej będzie tak, że ci, że ci sędziowie Trybunału formalnie będą przekonani, że mogą zasiadać w Trybunale. Może dojść do jakichś przepychanek w Trybunale Konstytucyjnym. To byłoby Co to... kompromitujące. No byłoby kompromitujące i moim zdaniem, moim zdaniem trochę to jest w interesie Pana Prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo źle się dzieje, że Trybunał jest no, w ten sposób upartyjniany. Decyzja Pana Prezydenta, jak mówię, dla mnie kompletnie niezrozumiała. No bo jeżeli naprawdę, jeżeli źle zostali wybrani jego zanim sędziowie to dlaczego dwóch przyjmuje. To jest zupełnie niezrozumiałe. Ja też przypomnę, że jeszcze zanim pan prezydent y, y, przyjął tych dwóch sędziów, to media zaprzyjaźnione z prawem i sprawiedliwością mówiły, że w ogóle wszyscy zostali źle wybrani. No i później można powiedzieć, pan prezydent ich wprawił w osłupienie pewnego rodzaju, że jednak dwóch przyjął na zasadzie jakiś mętnych mm -hmm. kryteriów, bo właściwie dlaczego dwóch? E, mówienie o tym, że jedenastu może orzekać, no w konstytucji jest piętnastu, więc to, że jedenastu może, to tak jakby do Sejmu wybrać 430 posłów, bo przecież 430 to jest już większość, mm -hmm. a 30 nie, bo komuś się tak nie podoba. No nie można w ten sposób prawa traktować, więc no boleję nad kondycją polskiej praworządności. Jak zachowa się prezes Trybunału Konstytucyjnego w obecnej sytuacji i jak mogą zachować się sędziowie, którzy już zasiadają w Trybunale, a którzy no, staną teraz przed takim testem lojalności albo wobec swojego szefa albo wobec konstytucji. No właśnie, boję się, że niestety paraliż Trybunału Konstytucyjnego będzie trwał. To będzie zła, zła sytuacja, złe dla polskiego państwa, polskiego społeczeństwa, polskiego autorytetu za granicą. Trybunał Konstytucyjny to jest bardzo ważna instytucja państwowa. Eee, no i niestety ona nie istnieje. Ja się boję, że dalej nie będzie istniała. Czyli, nie wiem, na jedno posiedzenie czterech sędziów się nie wpuści. Na drugich już się wpuści, bo jakiś inny sędzia będzie mógł ich wpuścić. Mhm. No i dojdzie, dojdzie do takiej sytuacji, że te orzeczenia Trybunału dalej będą kwestionowane. Czyli kryzys to pewnie za mało powiedziane. Lepiej określać to już słowem agonia niestety. Agonia i pamiętajmy o tym, że Trybunał Konstytucyjny to jest bardzo ważna instytucja, odnośnie której w Konstytucji jest kilka co najmniej punktów. Cały dział jest poświęcony Trybunałowi Konstytucyjnemu. No więc to jest trochę tak, jakby nagle Senat przestał działać. No to jest kryzys demokracji. Też dalej zastanawiam się nad tym, jak będziemy rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym w tej dyskusji, która również pojawia się co jakiś czas a propos zmiany konstytucji w naszym kraju. Bo może Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie jest nam potrzebny być może. No przecież są kraje, w których taka instytucja nie funkcjonuje. Oceną konstytucyjności prawa zajmują się inne sądy. Wydaje mi się, że polska konstytucja nie jest zła. To znaczy jest dosyć dobra. Podobnie jak w ogóle prawo jest dosyć dobre w Polsce, tylko niestety na wielu obszarach jest łamane i mówię to między innymi jako lider związkowy. No, artykuł 22 kodeksu pracy, o którym tu często w Polskim Radiu 24 mówiłem, czyli jakie jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być omowa o pracę. Na masową skalę łamane jest to prawo, teraz jak wiemy jest nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy i również ten artykuł jest notorycznie krytykowany na przykład przez część środowisk przedsiębiorców. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma potrzeby w Polsce zmienienia konstytucji, jakiegoś pisania prawa od nowa, co swego czasu Magdalena Ogórek proponowała, tylko raczej chodziłoby o to, żeby istniejące prawo było przestrzegane. Jeżeli ja miałbym sugerować jakieś zmiany legislacyjne, to nie zmiana Konstytucji, tylko być może warto byłoby dostosować przepisy szczegółowego prawa do Konstytucji. Czyli jeżeli w Konstytucji mamy zapis o tym, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jak chodzi poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącym w Konstytucji nie ma żadnej roli prezydenta, dokładnie żadnej, to może warto byłoby, żeby w ustawie również nie było dokładnie żadnej tutaj decyzyjności pana prezydenta, żeby były spójne przepisy. Ubolewał pan jako obywatel jako związkowiec nad tym, że Trybunał Konstytucyjny działa słabo albo nie działa w ogóle. Przedstawiciele władzy, szczególnie tej władzy wykonawczej, ale także ustawodawczej, pewnie im to jest na rękę, że nie mają nad sobą takiego wydolnego i wydajnego organu, który patrzyłby im na ręce i sprawdzał efekty ich pracy. Tak jest i dlatego już w 2023 roku, jak nowa przyszła nowa władza, nowy rząd, to obawiałem się, że nowy rząd będzie korzystał z tych szans, e, które im dał rząd poprzedni. No tak, tak Czyli bezpieczniki ma... wykręcone. Tak. Bezpieczniki wykręcone i niestety z perspektywy czasu okazało się, że przynajmniej na kilku obszarach rząd Donalda Tuska korzysta z tych furtek, które dał rząd Mateusza Morawieckiego. Przykładowo, e, wiemy, że była gigantyczna skala kolesiostwa nepotyzmu, ustawione konkursy, wille Czarnka, Fundusz Sprawiedliwości Ziobry. E, no i część społeczeństwa, duża część społeczeństwa, która popierała Donalda Tuska, koalicję, lewicę, e, trzecią drogę, liczyła na to, że pojawi się bardzo szybko ustawa, która no... Bardzo stanowczo, że tak powiem, powie stop tego typu patologią, czyli zablokuje możliwości kolesiostwa rozkładania środków publicznych. No i do dzisiaj na przykład takiej ustawy antynepotystycznej nie ma. Rzeczywiście, no czekamy dwa lata i nie ma. Panie redaktorze, to teraz ten wątek, który pojawił się w magazynie Saldo przed naszym spotkaniem ze słuchaczami Polskiego Radia 24 i fragment wypowiedzi premiera Donalda Tuska z początku dzisiejszego posiedzenia rządu a propos kryptowalut i możliwych powiązań środowiska no, szeroko pojętego polskiej prawicy właśnie z giełdami kryptowalut. Tam pada nazwa jednej konkretnej... Pojawiają się również doniesienia o tym, że prokuratura się sprawą zainteresuje. Skandal z kryptowalutami w tle, tak już tytułują artykuły w prasie dziennikarze opisujący tę sprawę. Jak się pan do tego odnosi? Znaczy jedna sprawa, warto sobie przypomnieć kampanię prezydencką, były dyskusje wokół finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego, znacznie ciszej było o finansowaniu kampanii Karola Nawrockiego, natomiast jak chodzi o, tą, o, o te kryptowaluty, to mowa jest między innymi o finansowaniu z tych kryptowalut szczytu SIPAC, gdzie Karol Nawrocki był głównym bohaterem tego szczytu i właściwie to było wydarzenie jemu poświęcone w Polsce w pod Rzeszowem. No i w gruncie rzeczy było to finansowanie kampanii wyborczej. Według mojej wiedzy pan prezydent obecny nie zamieścił tego w swoim sprawozdaniu finansowym. No i teraz pytanie, czy właśnie tego typu finansowanie powinno być w tych sprawozdaniach prezydenckich? Moim zdaniem zdecydowanie tak. To jest finansowanie e, kampanii kandydata, czy to do Sejmu, czy do Senatu, czy w wyborach prezydenckich. I moim zdaniem e, rynek kryptowalut jest o tyle niebezpieczny, że on może również ingerować, zaburzać proces demokratyczny, może oznaczać omijanie przepisów prawa i być może... Być może tak było w tym przypadku, to znaczy e, e, rynek kryptowalut jest o tyle niebezpieczny, że on jest no, w dużej mierze niezależny od kontroli. Cały czas te instrumenty kontroli są bardzo ograniczone. Pamiętamy, że pan prezydent zawetował e, ustawę odnośnie kryptowalut. Zresztą też warto o tym pamiętać, że ta ustawa o kryptowalutach miała być, jest cały czas, to jest wdrożenie prawa unijnego. To nie jest po prostu pomysł rządu Donalda Tuska, tylko to jest dyrektywa unijna, która tak naprawdę już powinna być podpisana przez prezydenta, to już powinno wejść w życie. Mamy bardzo mało czasu na implementację tych przepisów, tych przepisów cały czas nie ma. E, problem, który wiąże się z kryptowalutami jest w ogóle bardzo szeroki i wiemy... Rynek kryptowalut jest coraz większy, to jest rynek bardzo niestabilny, to jest rynek, który, no, który funkcjonuje w dużej mierze poza kontrolą władz, to jest rynek, który może zaburzyć ten rynek oficjalny. Może to oznaczać na przykład atak spekulacyjny, w których jeżeli jeszcze trochę urośnie ten rynek kryptowalut, to może być atak na złotówkę na przykład, która wcale nie jest zbyt silną walutą. To może być atak na polską gospodarkę, wiemy, że mamy Federację Rosyjską, która nas delikatnie mówiąc nie lubi, więc w naszym interesie jest jakaś forma regulacji tego rynku. To, że dzisiaj mogą masowo wypływać pieniądze przez rynek kryptowalut, że te pieniądze mogą być finansowane przez różnego rodzaju mafie czy obce wywiady, no niestety tak jest. Teraz widzimy, że jest konkretna kryptowaluta, która inwestowała w imprezy związane z konkretnym środowiskiem politycznym, teraz nagle się okazuje, że coś złego się dzieje z tą, z tą firmą, czy ta firma jest przez kogoś przejmowana, czy ta firma, jej właściciele chce gdzieś uciec, nie wiemy tego po prostu, nie ma też instrumentów do końca kontroli tego typu rynków, to jest trochę tak jakby, jakby rynek finansowy był y, coraz bardziej przejmowany przez najbardziej takie y, niestabilne instrumenty finansowe. To jest to wyzwanie jest dla wymiaru sprawiedliwości, to jest wyzwanie dla służb, ale także dla legislatorów. Dokładnie tak i tutaj na razie... To tak naprawdę nie legislatorzy rozczarowują, tylko pan prezydent rozczarował też e, te propozycje, które płyną z tej prawej strony sceny politycznej, nie tylko z PiS-u, ale też z Konfederacji, to jest tak naprawdę e, zachowywanie bardzo liberalnego kształtu rynku kryptowalut. Moim zdaniem to jest bardzo nierozsądne, bo jak mówię, mamy Federację Rosyjską, która na nas zbrojnie na razie jeszcze nie napadła, mam nadzieję, że nigdy nie napadnie. Niemniej jednak ataki jak chodzi o system informatyczny, różnego rodzaju też właśnie cyberprzestępczość, to są też kryptowaluty i kryptowaluty dzisiaj są tak naprawdę takim miejscem, gdzie te ataki mogą być dokonywane w sposób swobodny, więc to jest kwestia bezpieczeństwa kraju. I dziwię się, że tutaj prezydent z powodu jakichś animozji politycznych, różnic partyjnych cały czas no, kontestuje działania rządu, bo ochrona, czy kontrola rynku walut, bo tutaj to chodzi też o ochronę tego rynku, nie chodzi o to, żeby go likwidować, ale kontrola tego rynku jest w interesie nas wszystkich. Zwracam też uwagę, w Polsce jest, co pewien czas wraca dyskusja na temat euro, co pewien czas wraca dyskusja na temat ograniczania pieniądza papierowego tak zwanego. E, była dyskusja na temat ksef -u. To są wszystko części tej samej układanki. Dlaczego przed KSEF? KSEF to nie chodzi tylko o uporządkowanie płacenia faktur. Ja sam, ale też jako związkowiec. Uszczelnienie, e, prawda? Uszczelnienie, dokładnie chodzi też o kontrolę i w przeciwieństwie do pana Sławomira Mencena czy Grzegorza Brauna, moim zdaniem tego typu rozwiązania są bardzo, bardzo potrzebne. Rynek finansowy powinien być kontrolowany dla naszego bezpieczeństwa. Oczywiście musimy ścigać patologie, oczywiście urzędnicy muszą być sprawdzani i są sprawdzani, natomiast nie może być tak, że coś tak niebezpiecznego, tak niestabilnego jak rynek kryptowalut jest właściwie nie poddawany żadnej kontroli. Bardzo panu dziękuję za spotkanie w naszym studiu i za ten komentarz do, no jak wiele na na to wskazuje dwóch najważniejszych tematów, które będą kształtowały w najbliższych godzinach naszą debatę publiczną. Padł pan Piotr Szumlewicz, publicysta, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, był bardzo. z nami. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś Poznajesz wokalistkę.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 Jest 13.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Rząd nie rezygnuje z pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Czasowe zawieszenie wojny na Bliskim Wschodzie niczego nie zmienia, mówi premier Donald Tusk. Kiedy mówię o utrzymaniu mechanizmu ceny maksymalnej, no to jak Państwo wiecie, mamy zapisane to w tej ustawie na wiele tygodni. Do dyspozycji ministra finansów pozostają decyzje i to można załatwiać od ręki dotyczące akcyzy i VAT-u. Nadal, i jestem o tym przekonany, będziemy mogli mówić o najtańszym paliwie tu w Polsce. Premier ocenił, że zawarcie dwutygodniowego rozejmu ma bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw. Według Donalda Tuska od piątku na stacjach będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia broni. To cytat. Prokuratorzy zbadają doniesienia w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. To decyzja prokuratora generalnego Waldemara Żurka w reakcji na ustalenia portali Mani.pl i Wirtualnej Polski. Według dziennikarzy tych portali największa polska giełda kryptowalut może mieć kłopoty z płynnością. Mowa o spadku rezerw bitcoinów giełdy o 99%. Prokuratura zapowiada, że przyjrzy się tym doniesieniom. Prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze finansowym trwają, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jak dodaje, rynek kryptoaktywów powinien być uregulowany. Większa regulacja rynku daje większy nadzór i bezpieczeństwo dla każdego obywatela. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że rynek kryptoaktywów nie jest stabilny i w pełni bezpieczny. Podlega różnym elementom wpływu i ten wpływ powinien być monitorowany chociażby przez takie instytucje jak KNF. Prezes Zonda Krypto Przemysław Kral zapewnia, że zarządzana przez niego firma jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem. Osiem nowych trąbek otrzymali krakowscy hejnaliści. Instrumenty dziś po raz pierwszy zostały wniesione przez strażaków na wieżę. Zakup kosztował ponad 100 tysięcy złotych. Województwo Małopolskie dla siedmiu strażaków kupiło łącznie osiem nowych trąbek. Jedna pozostaje na wieży jako awaryjny instrument. Cieszymy się, że możemy mieć teraz nowszy sprzęt i pewnie będzie nam lżej grać. Trąbki B, obrotowe, takie, na których zawsze liście grali. Staramy się i tak, czy to była stara trąbka, czy nowa, staramy się i grać jak najładniej dla Krakowian, więc mam nadzieję, że zmiany nie będzie. Będziemy grać tak samo i ładnie jak zwykle. Dodajmy, że Polskie Radio transmituje w południe hejnał wprost z wieży Kościoła Mariackiego od 1927 roku. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 13.33. Komentarz. Połączył się z nami pan Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Świat odetchnął z ulgą po ogłoszeniu rozejmu w wojnie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Panu bardziej jest bliski i bardziej towarzyszy ten spokój i ta ulga, czy jednak niepewność, którą no mimo wszystko ta decyzja, którą poznaliśmy w nocy przynosi? Głęboko wymieszane uczucia mi towarzyszą. Po pierwsze, jesteśmy w punkcie, w którym moglibyśmy być przed wojną. Bowiem większość tych obecnych postulatów, które mają być w piątek przedmiotem rozmów w Islamabadzie, można było już wcześniej w Genewie czy w innym miejscu, gdzie rozmowy się toczyły pośrednie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi osiągnąć. Druga sprawa oczywiście poczucie ulgi, ponieważ dalszy rozwój, eskalacja tego konfliktu prowadziła nas na krawędź katastrofy. I to zarówno jeżeli chodzi o Iran, region Bliskiego Wschodu, ale również globalną gospodarkę, która stawała przed potężnymi zagrożeniami, w szczególności no, własna koszula powinna być bliżej ciału, czyli również to dotyczy y, Europy. Kolejna sprawa, która również y, powinna być podjęta, to ten konflikt pokazał, w jak ogromnym stopniu gospodarka światowa jest zależna od y, surowców energetycznych oraz w ogóle regionu Zatoki, gdzie również inne towary bardzo ważne, strategiczne, krytyczne są produkowane. No i wreszcie jeszcze podstawowa refleksja, że chciałbym mieć nadzieję, że wbrew temu, co dotychczas działo się na Bliskim Wschodzie przez całe dekady, w konfliktach, które wybuchają, nie, uży nie będzie się używać wyłącznie siły, ale również pamiętać o komponencie politycznym, dyplomatycznym, który jest bezwzględnie konieczny, jeżeli chce się, żeby ten konflikt mm. już nie wracał, żeby był rozwiązany. Czyli bardziej to siła chodzi, argumentu, a nie jest to ten argument moment. siły. Panie ambasadorze, wczoraj po południu, kiedy prezydent Trump groził Iranowi kompletnym unicestwieniem, że ta cywilizacja zniknie z powierzchni Ziemi i więcej się już nie odrodzi, to... Wtedy wszyscy byliśmy gotowi na najgorsze, mieliśmy nadzieję na najlepsze, tak jak zwykle powinno się to dziać. Ale zastanawiam się, co się musiało wydarzyć w tych godzinach dzielących tamtą hmm. wypowiedź, tamten wpis prezydenta Trumpa od ogłoszenia rozejmu i zawieszenia broni, że właśnie w tę stronę ta sytuacja się rozwinęła. Niektóre wypowiedzi amerykańskiego prezydenta nie Mieszczą się w kategoriach ocen, rozpatrywania, w kategoriach y, teorii stosunków międzynarodowych, ale również y, praktyki. Są y, tak wyjątkowe i tak sprzeczne, że praktycznie rzecz biorąc nie można jednoznacznych z nich y, wyciągać y, wniosków. Ja nie chciałbym sugerować, że tutaj na przykład chodzi o kwestie biznesowe bo jeżeli w ciągu kilku godzin na giełdach można zarobić setki milionów dolarów, wiedząc jaka będzie decyzja w konkretnej sprawie i wiedząc, że ceny baryłki ropy naftowej z 115 czy 120 dolarów zejdzie na 90, a może 85, no to warto się o to pokusić, bo nie chciałbym jako również były dyplomata zajmujący się politolog problematyką międzynarodową, żeby takie prawo dżungli tak naprawdę, czy prawo giełdy obowiązywało tu, gdzie chodzi o wielkie interesy poszczególnych państw, całej gospodarki światowej. No i wreszcie o życie e, tysięcy, czy być może w skrajnych przypadkach Milionów, milionów nawet ludzi, którzy mogą być poszkodowani na, y, całym, na całym świecie. Y, niestety w ostatnim okresie obecna administracja amerykańska i prezydent Trump wydaje, nie poz, wydaje się nie posługiwać tradycyjnymi metodami funkcjonowania w relacjach międzynarodowych, które między innymi polegają na tym, że decyzje są podejmowane po głębokim przemyśleniu, po analizach z zaangażowaniem aparatu państwa, a niekoniecznie jakiejś no, nawet najbardziej sympatycznej przewodniczki duchowej, która po meandrach religii prowadzi swojego opiekuna. Panie ambasadorze, a po stronie irańskiej co się wydarzyło? Że jednak pojawiło się to zielone światło, no bo do tanka trzeba dwojga. Jeśli chodzi o zawarcie takiego porozumienia, z którym mamy teraz do czynienia, także potrzebna jest wola obu stron. Kto tam miał decydujący głos, kto podjął ostatecznie tę decyzje i od czyjej dobrej woli to także zależało? W moim przekonaniu Iran jako strona napadnięta w tym konflikcie, ofiara zgodnie z prawem międzynarodowym, chciał politycznego rozwiązania również wcześniej i to nie jest nic nadzwyczajnego. Chciał oczywiście raz uratować własną skórę, czyli po prostu utrzymać funkcjonowanie Republiki Islamskiej, ale również postawić sprawę w ten sposób, żeby na przyszłość uniknąć podobnych sytuacji, których Iran doświadcza przecież od przynajmniej 1979 roku, kiedy Republika Islamska została ustanowiona. Natomiast już przechodząc, prawda, tutaj do bardziej bieżących spraw. Iran y, dostał potężne ciosy. Y, nie takie, które by na y, całą gospodarkę niszczyły, ale w każdym razie odbudowa tych zniszczeń zajmie bardzo dużo, bardzo dużo czasu. I kolejnym elementem, który z całą pewnością był brany pod uwagę w Teheranie, to wyjątkowa perspektywa z jednej strony szoku oczekiwanego na świecie w związku z możliwym rozwojem dalszym wydarzeń, a z drugiej presja również bardzo silna w sąsiednich państw, przede wszystkim arabskich państw Zatoki, które no stały się również ofiarą tego konfliktu i które w tej chwili będą musiały przemyśleć bardzo wiele spraw związanych ze swoim funkcjonowaniem, architekturą bezpieczeństwa w regionie, no i w ogóle przyszłością relacji zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Izraelem. Ogromna zasługa tutaj również jest dyplomacji pakistańskiej, ale pakistańczycy nie działali w próżni. Działali w ścisłym porozumieniu z krajami Zatoki, przede wszystkim z Arabią Saudyjską, ale również Omanem, Turcją i Egiptem i prawdopodobnie kilkoma również innymi krajami. Także kto podejmował konkretną i konkretne decyzje w Teheranie, myślę, że to na to musimy, na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze chwilę poczekać, ale to również cała ta sytuacja związana w tej chwili z rozejmem tym dwutygodniowym, z warunkami, jakie również Iran postawił, które idą znacznie dalej niż te warunki, które były stawiane w rozmowach poprzednich przed, przed wojną. Wszystko to pokazuje, że niezależnie od wyeliminowania dużej grupy polityków, przywódców irańskich. W dalszym ciągu to zbiorowe kierownictwo w Teheranie funkcjonuje i ma się całkiem dobrze i to ono podjęło decyzję, zapewne po, biorąc pod uwagę różne elementy, te o których tutaj wspomnieliśmy, ale również wiele najprawdopodobniej innych elementów, które są tutaj istotne. Ciekawe swoją drogą, z takiego również technicznego, dyplomatycznego punktu widzenia, kto w piątek zasiądzie przy tym stole negocjacji po stronie irańskiej, kto stanie się tym oficjalnym reprezentantem Republiki Islamskiej w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w Islamabadzie Ja myślę, że ktokolwiek by nie był upoważniony do rozmów, to będzie rozmawiał będzie reprezentował pewien konsensus kierownictwa. Natomiast y, myślę, że tu jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi. Czy podobnie jak dotychczas rozmowy amerykańsko-irańskie będą prowadzone przez y, pośrednika, pewnie w tym przypadku y, Pakistan, czy też y, to, co na tym etapie w moim przekonaniu powinno nastąpić, czyli również po jakiejś y, wstępnej sesji po rozpoczęciu tych rozmów przez pośrednika, one powinny się toczyć bezpośrednio, bo to jest element po prostu no, jakiegoś próby odtwarzania chociażby podstawowego zaufania z jednej i z drugiej strony. No i tutaj musimy jednak jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która będzie wpływała i na rozwój sytuacji, i na przebieg rozmów. Izrael, który wciągnął Stany Zjednoczone do tej wojny nie jest w tej chwili stroną rozmów. Co więcej kwestia obecności, a właściwie interwencji izraelskiej w Libanie została wyjęta. To jest oczywiście naturalna sprawa z tych rozmów. Natomiast ona będzie z kwestia Libanu, ale również i przypomnijmy to jednoznacznie, kwestia palestyńska, sytuacja w Gazie i na zachodnim brzegu, kwestia również, również Jerozolimy. Gdzieś tam będą te niezałatwione od dziesiątków lat problemy wisiały również nad tymi e, rozmowami, choć na pewno ich e, nie, nie zdominują. No i pytanie również. W, jakim, w jakiej perspektywie, w jaki sposób tutaj również powinien być uwzględniony Izrael, tak żeby ewentualnego przekształcenia tego kruchego bardzo dwutygodniowego rozejmu w coś bardziej trwałego, co może zbudować również nową sytuację na Bliskim Wschodzie, co, co powinno być jeszcze tutaj zrobione i uwzględnione. Panie ambasadorze, a kto będzie teraz przez te dwa tygodnie i być może także później decydował o żeglowności w cieśninie Ormus? Bo to jest to, co nas z europejskiej perspektywy na koniec dnia najbardziej interesuje. Już pomijając te wszystkie kwestie humanitarne, polityczne, dyplomatyczne, no to my odczuwaliśmy najbardziej skutki wojny w Zatoce Perskiej, tej, która się tam obecnie toczy, ze względu na rosnące ceny paliw. Pani redaktor, wbrew temu, co niektóre również media podchwytywały e, jako cel wojny, czyli odblokowanie ciśniny Ormus, no to mówimy o czymś, co nie było zablokowane przed wojną. Także tutaj pewna jest taka sprzeczność i pewien paradoks. Jeżeli chodzi o te warunki, które w postaci 10 punktów Teheran przekazał w tej chwili, no to strona irańska i myślę, że tutaj można mieć do niej akurat zaufanie. Zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w cieśnieniu Ormuz. Mam nadzieję, że nikt z ewentualnych tutaj graczy regionalnych nie wykorzysta tej sytuacji, żeby doprowadzić do jakiejś prowokacji po prostu i zakłócić to. Także tutaj z jednej strony Iran jest gotów zapewnić bezpieczeństwo żeglugi. Z drugiej strony również zapowiedział, że będzie w tym zakresie współpracował z Omanem, który jest gospodarzem po drugiej stronie, po drugiej stronie cieśniny. No i jednocześnie Iran sprecyzował swoje oczekiwania dotyczące niektórych elementów funkcjonowania tej żeglugi, no między innymi zamiar pobierania opłat, które między innymi ma zamiar wykorzystać do powojennej odbudowy. Co znowu jest pewnie też warte uwzględnienia, bo odchodzi się przynajmniej dotychczas w, w, czy w tym momencie od postulatu reparacji od Stanów Zjednoczonych, których Stany Zjednoczone nigdy by nie zapłaciły. Czyli tutaj również ze strony Iranu jest pewnego rodzaju e, elastyczność. E, czyli e, to, że żegluga powinna być płynna zarówno w cieśninie Ormus, jak i w cieśninie Babelmanda, bo przecież jeszcze wczoraj można było oczekiwać, że jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji, to e, również wejście na Morze Czerwone zostanie zablokowane przez e, rebeliantów Huti. Ale tutaj, tutaj, w jakiejś perspektywie, jestem przekonany, że e, co do takich e, e, troski o bezpieczeństwo żeglugi w tym regionie, e, powinny się włączyć również e, państwa arabskie od Iraku i Kuwejtu do Arabię Saudyjską i Oman. No i bardzo bym chciał, żeby była to również okazja dla Unii Europejskiej, żeby tutaj postarała się wesprzeć te wysiłki, które będą na długo stanowiły gwarancję bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie ormus. Jest to szansa dla Unii Europejskiej żeby również trochę odrobić zaległości, zaniechania z poprzedniego okresu. Na razie w drodze na Bliski Wschód, z tego co czytamy w doniesieniach agencyjnych, jest brytyjski premier, Hitch Starmer. Tak, no niedawno tutaj myślę, że zaczną się pielgrzymki w tamtą stronę, bo to nie tylko jest kwestia Iranu, zobaczymy jak będzie się to dalej rozwijać, ale również kwestia kontraktów, które będą realizowane na odbudowę zniszczeń, które w poszczególnych krajach zostały dokonane, niezależnie dopiero co premier Włoch Meloni była w krajach Zatoki, z tego co wiem szykują się również inni politycy, którzy no, chcą zadbać o swoje interesy w tamtym regionie. Chciałbym również, żeby to dotyczyło e, no, polskich, e, polskich polityków, bo przecież Arabia Saudyjska to 60% ropy, która, którą Polska zużywa pochodzi z tamtego kraju. Arabia Saudyjska między innymi zapewniła dzięki możliwości przerzutu ropy z Zatoki Perskiej do, na Morze Czerwone e, przez e, lądowy e, ropociąg. Przerzut w tej chwili, w tych dniach idzie 7 milionów baryłek ropy do portu Janbu na Morzu Czerwonym i stamtąd między innymi to idzie do Polski właściwie bez zakłócenia. Te 7 milionów to jest około 80% normalnego przed konfliktem eksportu, eksportu Arabii Saudyjskiej. I mamy tam interesy, poza ropą to jest również gaz, ale również obecność w ostatnich latach bardzo szybko rozszerzająca się w poszczególnych krajach Zatoki. Ja jestem również wiceprezesem Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu. Obserwujemy, tutaj staramy się w Krajowej Izbie Gospodarczej wspierać te działania rządowe, które są podejmowane i bezpośrednio przez biznes. No i może nie z dnia na dzień, ale y, należy monitorować bardzo dokładnie sytuację y, w, w tamtym regionie i również no, myśleć y, o naszych y, interesach. Hmm. Czasami również... Trzeba, myślę, potrzebna jest nam chwila refleksji, żeby zastanowić się, aby w przyszłości takie wydarzenia jak na Bliskim Wschodzie negatywnie nie oddziaływały również na sytuację polityczną w Polsce, na kontrowersje, które są w środowiskach politycznych, ponieważ tam akurat jest to ponadpartyjny narodowy interes żeby polskie m, sprawy również w tamtym regionie, a oczywiście w innych miejscach świata, ale to jest wyjątkowo newralgiczne, bo od tego cała tkanka, e, bezpieczeństwa energetycznego również Polski zależy. Także e, z tego punktu widzenia, patrząc również jako były ambasador, pierwszy ambasador Rzeczypospolitej w Arabii Saudyjskiej, w dalszym ciągu zaangażowany ze współpracę z Królestwem i po, y, krajami, krajami regionu, no chciałbym też y, również za tym pośrednictwem zaapelować o dbałość rzeczywiście o Polski, polskie interesy y, w ramach bezpośrednich dwustronnych działań, mm. ale również poprzez y, silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, jak trwały będzie Pana zdaniem ten dwutygodniowy rozejm, zawieszeniem broni amerykańsko-irańskie? No i co po tych dwóch tygodniach, jeżeli uda się utrzymać, utrzymać go w mocy, no i dojdzie do tych zapowiadanych na piątek negocjacji pokojowych? Jeśli brać pod uwagę historię rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie poszczególnych konfliktów, no, to niewiele można dopostawić na wadze na rzecz trwałości tego rozejmu. Jeśli natomiast uwzględnić zarówno konsekwencje tego, co się stało, straty również dla interesów amerykańskich, ale także ten konflikt był bardzo obciążający dla Izraela, to można mieć nadzieję, że po prostu jakieś rozsąd, zdroworozsądkowe yy, i kierujące się interesami ekonomicznymi podejście zostanie zaangażowane. No niestety na Bliskim Wschodzie jednym z bardzo ważnych czynników, które decydują o braku stabilności, o yy, utrwalaniu tych sprzecznych interesów, jest element taki ideologiczny i religijny. Na stanowisko i na podejście na przykład prezydenta Trumpa w dużym stopniu wpływają, wpływają osoby w jego otoczeniu reprezentujące takie, to, coś, to co się nazywa chrześcijanie syjoniści, reprezentujący bardzo fundamentalne podejście do religii i bardzo często Oderwane zupełnie od rzeczywistości, oderwane od zasad prawa międzynarodowego i tych zasad, które w ogóle y, powinny obowiązywać w realiach międzynarodowych. Myślę, że to co się dotychczas stało jest niewątpliwie materiałem, który powinien stanowić, być przedmiotem lekcji, wyciągnięcia wniosków właściwie przez y, cały świat. Ja również bardzo ubolewam, no a będąc ambasadorem w Iraku również angażowałem, przecież ranżowałem reprezentowanie przez Polskę interesów amerykańskich. Ubolewam, że Stany Zjednoczone, nie pomnę wcześniejszych doświadczeń, swoje pozycje po prostu na Bliskim Wschodzie komplikują, że ponoszą rzeczywiście straty i wizerunkowe, i bezpośrednie. Nie wyciągają, nie zależy, panie ambasadorze, nie Amerykanie nie wyciągają, lekcji nie wyciągają, i wniosków. wniosków. No i pytanie, czy tak musi się to wszystko trwać w nieskończoność, czy też w jakimś momencie, zwłaszcza, że sytuacja na świecie jest niezwykle skomplikowana. To nie tak tylko jest, panie ambasadorze. I to, to pytanie... Klimatyczne, wszystkie inne, no, z, powinny, powinny zmuszać... Całą społeczność międzynarodową do refleksji. I ja to pytanie, tak się... czy, czy tak musi być, zawsze zostanie, na razie przynajmniej, pytaniem bez odpowiedzi. Za wszystkie udzielane odpowiedzi dzisiaj na moje pytania bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Pomiński, był ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej, i był z nami. Panie ambasadorze, pozdrawiamy do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do...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 Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.